Witam Was, bracia, po raz drugi. No, dziękuję Bogu, że mam tu możliwość podzielenia się tym, z czego Bóg mnie wyrwał i jakiej łaski o, o, otrzymałem. Jaką łaskę otrzymałem i otrzymuję codziennie w każdej sytuacji. Moje nawrócenie do Pana bardzo było długie. A zaczęło się praktycznie od tego, że jak założyliśmy z żoną rodzinę, dzieci i tak dalej, ja szukałem coś innego. No i wpadłem w takie towarzystwo może źle, osoby, które zajmowały się głosłami. I był. Czas na to. Ale później Pan pokazał w tym wszystkim, że to jest. Że to była nie ta droga, ale to po kolei, bo kontekst mi ucieknie. I była to zabawa na początku ale kiedy wróciłem razem z rodziną do domu rodzinnego i poszedłem do kościoła, gdzie, gdzie ksiądz katolicki naprawdę zajmował się tym wszystkim ja zobaczyłem, jeśli ksiądz katolicki nie ma potępienia u Boga, to czego ja nie mam tego stosować? Ale to było zwiedzenie, teraz wiem o tym i zaczęło się po prostu na poważnie to, ale później zaczęły się dziać nieszczęścia, które ja nie zauważyłem, że to było z tego powodu. Żona zachorowała na cukrzycę typu pierwszego, dwa nieprzytomne upadki, czyli utrata świadomości, później nerwica lękowa z tego tytułu, Dzieci w szkole, bo Artur był syn w gimnazjum, też miał poważne problemy. Nie chciał się uczyć w ogóle. Z trudem jakby to powiedzieć, przebrnął tą pierwszą klasę. Córka poważnie chorowała. W ogóle antybiotyki, nie antybiotyki to nie dawało żadnych rezultatów i w momencie, kiedy, kiedy stan żony był praktycznie krytyczny, to już nie wychodziła z domów, bała się wychodzić nawet z psem na podwórko, bała się z tego tytułu, że nie tylko, że upadnie, straci przytomność, ale bała się reakcji ludzi, emocjonalnego o tak, że powiem tego. To samo było z chodzeniem do kościoła. Poszliśmy na te katolickie nabożeństwo, a żona 5-10 minut nie może, nie może tam przebywać. I w ten czas, kiedy takie było apogeum tego wszystkiego, zadzwoniła siostra, rodzona siostra, a coś tam wcześniej usłyszałem, że została uzdrowiona w cudowny sposób. No i mówisz, czy może przyjechać do nas do domu i yy, pomodlić się o nas. No, czemu nie? A ona jak się dowiedziała, że myśmy żadnych wizyt nie przyjmowali w domu z obawy na żonę, bo żona była w kiepskim stanie w ten czas. A jednak w ten czas zgodziliśmy się, żeby ona przyjechała, pomodliła się właśnie, schwyciliśmy za ręce, pomodliła się i powiedziała, czy możemy swoje życie oddać Panu Jezusowi. To było takie, katolicy, czemu nie? Ale to było nieświadome takie przyjęcie Pana Jezusa. Może nie, takie nieświadome, bo zaraz po tym spotkaniu siostra pyta się mnie, czy Ty nie zauważasz tego wszystkiego, co się do tej pory zdarzyło? I czy to nie ma związek z tym, czym się zajmowałeś? No, dało mi to dużo do zrozumienia, do rozmyślania. Ale ona po prostu ciągnęła dalej i mówi, no przyjedź bracie, bo ona chodzi do takiego kościoła, chcę, żebyś poznał tych ludzi. Ona była akurat Chodziła do zboru, nazwy tego, tego zboru nie powiem, bo już nie pamiętam, w Sandomierzu. Ona, ona mieszka w Starowej Woli. No i jak co drugi miesiąc, trzeci miesiąc tam jeździłem, zapraszano mnie na różne ewangelizacje na rynku i tak dalej. No, mnie to bardzo radowało, że. Że jednak są ludzie, którzy potrafią ufać panu, ale był taki czas, kiedy właśnie z postorem tamtego zboru była rozmowa, no i powiedział, że tu w Rzeszowie, w którym mieszkaliśmy, jest taki zbor, gdzie oni brali chyba chrzest, bo nie, byli, nie mieli serium i oni. Tam przyjmowali Pana Jezusa i mówili o tej wszystko, całej tej drodze swojej. No, za, poszedłem raz sprawdzić do tego kościoła w Rzeszowie. Mnie to się bardzo spodobało. Mówię, żonie, chodź, zobaczysz. A gdzie? Nie mogę wysiedzieć na to tu mi ty chcesz, żeby tam... Ale po jakichś dłuższych namowach poszła ze mną. O dziwo wytrzymało półtorej godziny. Po tym wszystkim my zaprosili mnie nas bracia na takiego forum rodziny. To był chyba 2006 chyba rok, na jesień. I tam pojechałem razem z żoną. Żona też miała opory, żeby jechać. No, Szczególnie to pociągiem był wyjazd, bo duża grupa była ludzi, ale no, tam dowiedzieliśmy się bardzo poważnych rzeczy, ja przynajmniej dla siebie, że ja jako mąż i ojciec rodziny jestem odpowiedzialny przed Panem za rozwój, za przeprowadzanie Twojej rodziny przed Pana. I, a żona znowu usłyszała inny tam temat w ten czas, żeby kupić stół, bo tyle co zasiedliśmy, nowe mieszkanie, nie mieliśmy w pełni kompletu, że tak powiem, wyposażonego, jak bardzo wspólne posiłki rodzinne wiążą rodzinę, wspólne przebywanie. Był kryzys, jeśli chodzi o finanse w tym czasie ale po pewnym czasie Bóg i to dał, i tam to dał. Ale wracam do tego, Forum Rodziny. Tam usłyszałem jedno słowo, zresztą wiele słów tam było, ale jedno słowo, którego się uchwyciłem, to było błogosławieństwo Arona. To jest w mojej Mojżeszowej, który to? Który? VI Rodzim, a tak, 20... 628, te wersety. Niech Ciebie Pan Bóg błogosławi, niechaj się obróci swoje twarz kutowi, rozpromieni swoją twarz. Jak Bóg może rozpromienić się nade mną? Nie mogłem tego zrozumieć, ale przyjąłem i zacząłem to stosować na rodzinie każdego dnia wychodząc do pracy. I jak powiem po paru dwóch, trzech miesiącach, jak syn miał problemy w nauce, a przy tych błysowieństwach on na początku bardzo był oburzony, że go budzę, że co tamto. Po paru miesiącach syn miał zagrożenie na, pół, na to półrocze, ale wyszedł obroną ręką. A później na koniec roku już trójki, piątki, czwórki, Niesamowita rzecz po prostu. I tak to, że ja mogę tylko uchwycić tego słowa, ale to Bóg. Bóg błogosławił, nie ja. Ja tylko namieszałem wcześniej, co bardzo było przeciwko Bogu, ale to Bóg uchwycił się tego. I pamiętam następne słowa, bo jeszcze to był taki czas przygotowania do sztu. Zaczęły się też spotkania, tam pastor poprosił wszystkich tych, co, co chcieli tam przestępować do chrztu, żeby Ewangeliana przestudiować. No i była to pierwsze spotkanie i, i był ten pierwszy rozdział. A mnie w ten czas obleciały strachy. Zacząłem się bać. Nie wiem czego. No i to zgłosiłem pastorowi, a pastor pomodlił się nad tym i powiedział, żeby to wszystko oddać Bogu. Pamiętam, jak do dziś, że tak zacząłem się trzymać tego słowa kurczliwie, bo wiem, co ja sobie nabroiłem. I kiedyś była jakaś ewangelizacja e, gdzieś tam na, na, w parku przez, przez nasz zbór i tam były jedne słowa, które mnie utkwiły. Żebym nie był znawcą słowa, ale jego wykonawcą. I ja bardzo poprosiłem Pana Boga o to. Żebym był nie, nie znawcą, ale wykonawcą słowa. I w ten czas przyszło takie doświadczenie, które ja na ten czas nie zrozumiałem, nie rozumiałem, ale wiedziałem, że musiało nastąpić. A że pracowałem na kuźni, pracuję nadal, gdzie jest potężny hałas. Ja mogłem wyjść z bólu. Nie wiedziałem, co się dzieje. Ale było to kilka dni, jakby pan usuwał tą starą pychę, związaną z tym, co się wcześniej zajmowałem. Yy, Nikogo bym nie życzył tego, ale ja wiedziałem, ja ufałem Panu, że, że trzeba przez to przejść. No i przeszedłem, bo nie byłem sam. Później było przystępowanie do chrztu, a wcześniej jeszcze zapomniałem o tym, ale bardzo... Zajmowałem się, jak się zacząłem interesować słowem, to wiem, że brat, który mnie tutaj przywiózł, razem z żoną zapraszali do nas, mnie i żonę, do nich do domu. No i tam zacząłem poznawać, jakim Bóg jest Bogiem, jakie Jego są cechy, jakie, jak bardzo mnie, nas umiłował, że nawet swojego syna dał za wszystko, co źle ja uczyniłem czy zrobiłem. I w ten czas, tam prawdziwie, to było chyba na, na 2007, na, na początku roku chyba gdzieś, prawdziwie oddałem z zaufaniem w sercu, widząc, jakie są efekty błogosławieństwa Bożego, poprzez to wypowiadanie słów Arona, błogosławieństwa Arona, ja wyznałem grzechy Bogu i, i poprosiłem, żeby on, Pan Jezus był moim z... Panem i Zbawcą. I pamiętam, że później był już tak zwany Filipa, gdzie no, chłonąłem to słowo. Nie rozumiałem go, ale chłonąłem to słowo. Było ciężkie dla mnie, ale Trzymałem się tego słowa i dzień, w którym było się opowiedzenie, czy naprawdę idę jutro na ten chrzest, chcę powiedzieć to przed całym światu, to też był lęk, ale wcześniej nauczymy się słowa, który tam... Muszę sobie przypomnieć. To jest drugi Koryntian rozdział chyba od czwartego, piątego wersetu. Oręż, którym walczymy, jak tam dalej jest? Tak. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zbudzenia warunki dla sprawy Bożej. Nim też ujęciestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do podania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Po tych słowach, bo miałem przekroczyć próg zboru i, i powiedzieć, że chcę przystąpić do, do, do chrztu. To był czas, tam przygotowania, ostateczny chyba czas przygotowania do chrztu. To pokonało wszelkie moje obawy. I z bardzo, jakby powiedzieć, z bardzo dużym nastawieniem, chęcią chciałem być zanurzony w tej wodzie. Jak był czas zanurzenia, to ja nie powtarzałem, że, jak, czy, że tylko słowo tak, tylko całe te formuły, powtarzałem to, co pastor mi powiedział. Bo w taki sposób chciałem przynajmniej się jaką. Radość ja znalazłem w Jezusie, z czego on mnie uwolnił. Z jakiego długiego listu okrutnego dla mnie, z czego mnie uwolnił. To, to, to były dla mnie te słowa, nawet do dziś są bardzo mocno budujące, bardzo kryzysowych sytuacjach, szczególnie w pracy. Potrzebne Ale do chrztu chciałem, żeby Przestąpiła żona A żona absolutnie nie będzie się chrzcić drugi raz Ona w kościele katolickim Pierwszy raz Wystarczy, tyle Ale w momencie, kiedy mnie Pastor zanurzał z tego, co wiem Duch Święty się dotknął Jej Masz się oszcić. Takie Takie pragnienie dostała Moje, nam, czy namawianie moje przyniosło e e rezultat, że tak powiem, przeciwstawny. A Duch Święty, jak się dotknie serca, to robi niesamowite rzeczy. Żona, która e kiedyś bała się wychodzić do ludzi i tak dalej, no w tej chwili szkoli ludzi, zaję się służbą wśród dzieci. Szkoli ludzi. Zachęca ich do tego, aby się poddawa, poddawali ci wszyscy Jezusowi w tym, co, co działają. I tak się zaczęła właśnie i moja służba w Kościele. A to już się zaczęło od pobudzenia przez Słowo Efezjan 2, 8, tam 10 chyba rozdział gdyż wiarą jesteście zbawieni przez, to nie z was, Boże to jest dar. I w ten czas zacząłem właśnie się trzymać tego słowa i zacząłem w tych służbach, które w Kościele bywały po prostu pokazać innym, szczególnie osobom na zewnątrz, a, a tych, tych, tych służb było wiele że jak Bóg mnie umiłował pomimo tego całego listu dłużnego tych grzechów wybaczył mi i dał mi wolność w Jezusie Chrystusie do tego abyśmy dzielić tym co jest najważniejsze kto jest Twoim Panem w życiu ale przez te wszystkie lata no, za dużo było tych służb. I znaczenie słowa odbieranego przeze mnie, sprzytanego słowa spadało z dnia na dzień. Jak później te wszystkie wydarzenia, co się w Kościele powydarzały, no na chwilę obecną jesteśmy, że to my sporze z z braćmi, czyli ze starszymi z pastorem dokładnie, bo Bóg pokazał mi poprzez to, co się dzieje, działo w pracy, jakie miałem ja naciski, jakie metody prezes stosował na mnie, ale w ten czas to było dla mnie urabianie mnie. Bo kogo Bóg miłuje, tego i smaga, ale tutaj mi się zaczęło to nie godzić z tym, co Słowo pisze. No i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że no chcemy pojednania, ale też nie chcemy, żeby to, co złego spotkało nas w tych służbach, poprzez ten brak zainteresowania, a później kontrole i presję, dlaczego tak, a nie inaczej, bo pastor ma prawo do tego, no, zacząłem porównywać te naciski w pracy, to jest to samo. Boże, to jest ten sam duch, czy... Nie, ale Bóg mnie z tego oswobodził, bo już byłem prawie do bliski upadku, ale Bóg mi pokazał, że tylko przechodzenie do Niego jest najważniejsze. Nie, nie praca, praca jest jako służba jest ważna. Ja nie opuszczałem przez ten czas żadnej y, społeczności przez Słowo z Panem, a, a tym bardziej tej relacji, bo w pracy, jak mówiłem, były bardzo duże naciski. Aż było tak, że mój prezes wcześniej parę lat, 10 lat temu chciał zwolnić i ja oddałem sprawę do sądu, bo według mnie to było niezgodne z prawem w ten czas. Ale w tym czasie dostałem słowo, a to było z tego, już nie wiem, który to jest, w kronik, czy, czy jak Dawid był przez Saula ścigany i Dawid miał dwa razy możliwość zabić Saula. Ale ze względu na to, że Saul był Bożym Pomarzańcem, bo Bóg go postawił na to stanowisko, nie zrobił tego. Ja pamiętam, jak ta pani, nie wiem, dlaczego się broniła mojej sprawy, jak przyszedłem i, i odwołałem to, ona to, z jakiego powodu, dlaczego? Może, może pani nie uwierzy, ale dostałem z Pisma Świętego taki, a taki przykład może Pani nie wie o tym, ale Dawid też miał taki właśnie problem ze swoim, e, ze swoją władzą, tak powiedzmy, ale Dawid tego nie uczynił. I ja też nie chcę tego czynić. I wycofałem ten pozew. I to wszystko, całe te naciski prezesa trwały aż do ubiegłego roku, praktycznie. Ale ja wiem, że przez cały ten czas błogosłowiłem prezesa. Nie miałem nic za złe, chociaż na początku, wiadomo, były emocje w tym związane. Ale w tamtym roku Bóg mi przypomniał, że tak naprawdę to jest nie bój z człowiekiem. To jest bój z tymi nadziemskimi wiecznościami. i zacząłem po prostu prosić Boga, żeby Bóg dotknął się tego człowieka, żeby pokazał, w jakim błędzie jest, tak jak mi pokazał. I od września tamtego roku mam spokój w tym temacie. A tak przez 10 lat praktycznie byłem smagany, ale to było przydatne dla mnie. Dlatego, że to mi dawało, jak idę do Pana na kolana, jest to ukojenie, jest ta miłość, jest to uspokojenie. Tam po prostu żyłem, w tej społeczności, a to smaganie do tego się przeczyniało. No i tu przyjechałem na to spotkanie Was, żeby szukać, co mam dalej, jeśli chodzi o o służbę w ogóle, czy w Kościele być, czy nie być, taką determinacją tu przyjechałem, żeby jeszcze bardziej szukać woli Pana. No i już otrzymałem słowo. Ale słowo, które dotyczyło mnie w tej sytuacji. Nie moja sprawiedliwość w tym sporze ma tutaj być. Ma być Boża sprawiedliwość. Nie wiem, jak to się wszystko jeszcze rozwiąże, ale ja ufam Panu, że to Pan będzie zwycięzcą w, w całej tej sytuacji. Amen.